Boże i w popiele pokutowały. Wszakże powiadam wam. Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dzień sądny niżeli wam. A ty, Kapernaum, któryś aż do nieba wywyższony, aż do piekła, znaczy Szeol, strącony będziesz. Bo gdyby się były w Sodomie te cuda działy, które się działy w tobie, to zostałaby...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 Weźmijcie jarzmo moje na a uczcie się ode mnie, że mija cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest.